Rydania. pomyśli profesora Feliksa Konecznego uwaga 230 druga uwaga pomyśli profesora księdza profesora Tebarc van Elst Auf die Freude am Glauben fascynacja obłędem von Stefan Kosiewski zarys. Estetyki Hazarów, Kanto 630 rzymskimi. Czyta z Frankfurtu nad Menem autor. List czytelnika pisze pan Andrzej Szpilarewicz na Facebooku. Jak zawsze dziękuję panu, panie Stefanie, za kolejny artykuł, za wysiłek w szukaniu prawdy, zwłaszcza tej skrzętnie ukrywanej, za odkrywanie dla nas faktów, zwłaszcza tych, przez wrogie siły zamiatanych pod dywan i wiązanie tego w spójną, logiczną całość przyczynowo-skutkową. Pozdrawiam przed dziesięciu godzinami. Dziękuję za ten wpis. Auf die Freude am Glauben. Na radość z wiary preambula, to po łacinie, z łacińskiego preambulum, po, e, z polskiego, po polsku preambuła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tego nigdy za dużo. Zapytałem przedwczoraj, niedawni, w pliku, który admin Gloria TV skasował, Niezgodnie z życiem, nadużywając regulaminu, a chyba i naruszając prawa człowieka i obywatela. Czy mamy już głosić Armagedon Żydom? Po tym jak Bergoglio wypowiedział miastu i światu przedwczoraj trzecią wojnę światową, po zarzuceniu wzorem terrorystów islamskich Rozdziału kościoła od polityki żydowstwa światowego, jako bogu miły prostak, panteista, globalista i kryptosjonista, czworga w jednym, więcej od Tysmegistos, hermetyczny Bergoglio, którego organizm na specjalnej diecie papieskiej. Albowiem po prawdzie trudno mówić w tym przypadku po jedno, jednodniowym badaniu klinicznym o charakterze tak tzw. reform finansów Watykanu i poborach 79-letniego starca, który nie posiadając własnej rodziny ma tak wielkie plany na przyszłość, że utrzymuje do tego jałmużnika osobistego, Żyda z Polski Krajewskiego, na miejsce dziwisza godnego i zapowiadanego niniejszym na stolicę arcybiskupią w Krakowie. Preambula po słowacku dopuszczana zawczasu od łacińskiego preambulare, iść wcześniej, zapowiedź, wstęp do mającego dopiero nastąpić aktu nagiej prawdy, spisanej najpierw na tabliczkach glinianych semickim językiem klina klinem akadu Sumera przed czteroma tysiącami lat i zaraz potem wykutych brązem w kamieniu, uderzeniami młotka, wystawiam fotkę, bo pergamin w Berlinie zamknięty. Oko za oko, Moralia, Kanto, 503. Oko za oko semickie prawo Hamurabiego przez wieki bierze wykładnią prawa z naturalnego poczucia sprawiedliwości. Trzy i pół kopy oczu ma zabrać na zawsze za jedną parę oczu w egipskich ciemnościach system dwunastkowy po zamachu. ONZ, Ojciec Święty, Ameryka, Rosja, Chiny i Rada Europy. Nie grzmi też pięć okrętów podwodnych Izraela. Demokracja. Na szafot posyła króla Francji, Cara i polską szlachtę. Podczas, kiedy bractwo rozdziela w Brukseli uchodźców na ludy, jak mannę. Błądzących ciort niesie, licho pociąga w najmniej spodziewane miejsca, gdzie człowiek normalny nie zajrzy przenigdy na sabat czarownic na przykład, na szabes do zarzucającej biodrami kusząco sąsiadki po prośbie o pożyczenie zapałki. Bergoino wczoraj znowu pociągnęło na starość 79-letniego człowieka po operacji. Do sekciarzy ewangelickich, luterańskich, z dobrą nowiną dla nich, habemus papam, sekciarze, błądziorno, Macha rączką celebryta, zamiast przeżegnać się po chrześcijańsku znakiem krzyża świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego pobłogosławić miastu i światu. Groteskowo zaprezentował się taki przejdzie do historii ludzkości. Franciskus Franc po niemiecku, Petrus Romanus i Romulus w jednym, dużo hałasu o nic, kometa Lucyfera po dramatycznym zmierzchu bogów, swąd siarki w powietrzu, czy rabińska ja inteligencja, jak mawia z wyższością, kwadransów akademickich Putina, nad czasami popadli romskiej, cerkiew prawosławna w Moskwie. Preambuła do tego, co ma dopiero nastąpić. Tu kliknij, posłuchaj, bergolenia do prawdy po polsku. Macierewicz. Źródła terroryzmu wielokrotnie doświadczały Polskę. Kliknij, posłuchaj. Mówi ten, co założył Komitet Obrony Robotników. Ma odwagę bełkotać na trzeźwo sam sierota po ruchu katolicko-narodowym, którego już nie ma, bo zdechła nieludzka i bezpotomna atrapa, kanapowa przybudówka do drugiego, takiego samego ruchu, którego to sieroty popartyjnego, katolickiego i narodowego, jak fałszywi narodowcy zawiszy, Największym hitem w życiu był pomysł jego osobisty na nazwę Komitet Obrony Robotników. Dla korzystnego zamydlenia oczu Polakom sitwą żydokomunistycznych rewizjonistów którzy po odejściu od myśli o reformowaniu realnego socjalizmu w Polsce ubeckiej i jednopartyjnej przeszli do reformowania własności państwowej na prywatną, co miało być zadaniem do wykucia młotkiem masonerii w Polsce pomagdalenkowej, w blasku brązu haseł o pluralizmie i demokracji, wolności, niepodległości, przejętej w marszu ulicznym. Poprzednio używana nazwa pochód. Posłuchaj Antka, który ma gadane zamiast preambuły do ekspozy pani premier Szydło na Facebooku która wygłasza z mantrą damy radę, wirszafem, plagiat, osamotnioną przed kamerą pluralis majestaticus, preambułę do swego ekspozyt, które wygłosi dopiero jutro w środę za szefa swojej partii Jarosława Kaczyńskiego, kryptopremiera, który siedło zrobił tym, co ma. To znaczy nie pistolecikiem wyciągniętym we windzie na postrach dla Tuska przez dyktatora Charlie, nie ukrywającego w Polsce połbeckiej napoleońskich ambicji kurdupla, Walącego do przodu po trupach, aż do 2025 roku jak zapowiedział już publicznie albowiem nieposkromiony, za młodu, magister prawa i zarządzania, doktor pedagogiczny na placówce w Białym Stoku. I tam aktywny ponoć w opozycji antysystemowej. Jak zaświadczam to po niemiecku Wikipedia, przytaczam, in Bialstock, während dieser Zeit arbeitete aktiv im Komitee zur Verteidigung der Arbeiter. Kor. Koniec przytoczenia. W stoku w czasie tego czasu pracował aktywnie w Komitecie Obrony Robotników. Bowiem żaden Polak i robotnik z Białego Stoku nie może chyba raczej poświadczyć z ręką na sercu rzekomej działalności opozycyjnej, do której hucpiasz Dopisał się bezczelnie, chociaż nie wykazał się jeszcze od Magdalenki ani jednym fałszywym chociażby świadkiem prawdziwego bohaterstwa tchórza. Jak mawia prezydent Wałęsa o takich, którzy odwagę swoją ukrywali w Magdalence za plecami kolegów, stając do fotki z kiszczakiem, zaś w czasie próby za zasłoną pigułek narkotycznych prochami do ogłupiania, żeby nie myśleć o tym, co może takiego czekać, zanim Antek nie dorobi legendy do ujawniania czarnej skrzynki Pandory z nagraną rozmową satelitarną Braci o Matce Ziemi, zbliżającej się nieubłagalnie, a nie o Tumanie. Tuman to po rosyjsku mgła. Zaciągnięta przed oczyma pilota, przez którą generał Błasik, skazaną, wypatrywali usłużnie dla pilotów pasa do lądowania, na którym zabiły. Niemota z niezgłą 96 swoich ludzi. Tak zawieszone zostało uczynnie dla Jarosława Kaczyńskiego przez Seremeta, niebadane chyba wcale przez Prokuraturę Wojskową w Warszawie. Wymuszenie terrorystyczne lądowania tu polewa użytego przez samobójcę mimo woli, pod nadzorem brata i w obstawie Janickiego szefa Bor, w nagrodę zasiadającego w zbyt dużej czapce mundurowej na jego głowę w Radzie Nadzorczej Państwowej Firmy razem z księdzem Sową który tym się zasłużył na to stanowisko, że sprzedał godło katolickiego Radia Plus na załączonej obok fotce w redakcji tego radia u księdza arcybiskupa Skworca w Katowicach wypowiadałem się, w łaziskach także, co nie znaczy, że mam jakiekolwiek szanse uzyskania rekompensaty finansowej za cokolwiek. Tylko dlatego, że Putin ogłosił wczoraj i zapłaci 50 milionów euro za informacje pozwalające dojść do prawdy. O tożsamości terrorystów satelitarnych, którzy wymusili wybuchami na rosyjskiej maszynie, lądowanie, niekontrolowane, na okupowanym jeszcze do niedawna przez Izrael półwyspie Synaj. Putin gotów jest za prawdę zapłacić. To się chwali, kierując na Polskę baczne spojrzenia. Nie wiem, czy Komorowski, fałszywy hrabia, jak ujawnił Jarosław Kaczyński, zięć żydoubowców dziadzia w PRL, Tusk ze spółdzielni na zlecenie o kryptonimie Świetlik, prawdziwy laureat masońskiej nagrody Ratenał, pruskiego ministra wojny, zaoferowali coś może z własnej kondonierki za informacje pozwalające Seremetowi ustalić bezbłędnie tożsamość sprawców terrorystycznego zamachu w kwietniu 2010 roku na terenie Rosji, jeżeli głosu Błasika w kabinie nie umieli poznać nagranego na taśmie w czarnej skrzynce Macierewicz wybełkotał z nadotrzewnej, ciemnie, aczkolwiek niedwuznacznie, że życzy sobie i Kaczyńskiemu wojny Polski u boku Francji, zamiast rozwiązywania w kraju problemów, Mieli Kwaśniewski, Szmajdziński, Miller, Cimoszewicz swoją amerykańską wojenkę w Iraku? Może Kaczor mieć amerykański interes do zamoczenia w afrykańskim państwie Mali, na polinezyjskich wyspach Pacyfiku, w Gujanie południowoamerykańskiej, Nowej Kaledonii, za Australią, na wyspie La Reumion, za Madagaskarem, na całym świecie dosłownie, gdzie tylko w epoce postkolonialnej Republika Francuska dominuje ciągle jeszcze nad miejscowymi tubelcami, dzieląc i rządząc. Jak podzieliła z Wielką Brytanią Imperium otomańskie przy antyormiańskim udziale masonerii fałszywego Atatürka, zagarniając pod swoją dominację nie tylko góry Libanu, ale jeszcze i wszystkie te terytoria, które dzisiaj zakreśla na mapie granicami Syria. Z przykrością zauważamy, że w preambule wygłoszonej przed ekspoze szydło nie znalazło się niestety, nie znalazło niestety miejsce, dla, nie znalazło się miejsce dla Pana Boga, tak samo jak w traktacie lizbońskim, który Jarosław Kaczyński polecił bratu podpisać bez dyskusji za Polskę. Należy liczyć się z tym, że kapelani wojskowi, którzy udadzą się bezzwłocznie z misją katolicką w szeroki świat, aby godnie sprowadzać do ojczyzny zwłoki zabitych przez terrorystów Polaków na wszystkich frontach koalicji antyislamskiej, 96 państw zabezpieczone zostaną przez rząd zwiększonymi wydatkami w budżecie państwa. Zabraknie przy tym na przedszkola, zerówki, szkoły, ośrodki zdrowia, których dawno już w Polsce nie ma. Za to przywróci się z urzędu, Handel żywnością w sklepach komercyjnych po podwyżce cen mięsa i kiełbasy. Narzekać będą jedynie frustraci i ci, którzy nie załapią się z oportunistami. Opozycja antysystemowa firmy, firmowana słowem JOW, jak również Ptaszkiem Kukis w nazwisku żydowskim i w głowie piosenkarza, pozbyła się z klubu poselskiego osoby jednego lektora marxistowskiego z praktyką w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, obecnie promotora jowizmu cymbalizmu, Poseł Janusz Sanocki rzucił się na rejtana w Sejmie z historycznym okrzykiem. „No konsumy, W piątki spadamy! Koledzy! Na chatę wcześniej niż w innych urzędach znikają. Tuman Smoleński. Tak jasno zrobiło się odpowidoków powidoków Strzemińskiego w tak zwanej polityce mariażu, żydowskiego układu i sitwy po Magdalence. Milku, pomnisz? Wykładałem ostatnio na przykładzie wiersza Stare małżeństwa Hansa Magnusa Encesbergera jak może procesami obrazów ubogaconej podmiotowo postrzegać przed oczyma, tudzież katalogizować to i owo krytyk sztuki pomyśli Hegla, Wittgensteina, Bechmana, Konecznego. Niezrozumiawszy wiele z uwag poczynionych przeze mnie, zarozumiały korespondent zapytał, czy mógłbym na ten temat raz jeszcze ale już po myśli profesora Miotka podejrzewanego o współpracę z SB krótkimi zdaniami otóż nie mogę odpowiadam bo nie jestem prostoduszny prostak czy antek minister odkompromitowania idei ilustracji zamiast ujawniania bandyckich struktur żydokomuny w żydokracji. Zamiast wyjaśniania sensu znaków tajemnych KGB, jak na przykład słynny rąb Merkel w Niemczech, którą parodiował czy małpował w Polsce najwyraźniej Lech Kaczyński ze smutnym skutkiem w postaci pogrobowca. Nie wygłaszam, tą, nie, nie wygłaszam bynajmniej tą dygresją zapowiedzi wyjazdu niedobitków napoleońskich z Polski na francuskie terytoria zamorskie. Co to, to, to nie. Przechodząc do spraw bliskich ludziom, którym w oczy patrzę, Ucieszyła mnie zapowiedź otwarcia w Polsce w kwietniu przyszłego roku i to w Radomiu, kojarzonym z biciem robotników polskich, ubowców i milicję. wystawy jej twoich prac. Nie wybieram się do Polski, w której żydowskie bandy w strukturach administracji publicznej, policji, Prokuratury sądów skazują zaocznie w postępowaniu nakazowym zrażącym naruszeniem prawa starego poetę Polski, żyjącego od 32 lat na emigracji politycznej za granicą w Niemczech. Za rzekomą kradzież dzieciom w Tomaszowie Mazowieckim starej, bezwartościowej piłki do gry w piłkę nożną, a nie odszczekały jeszcze skazania kasacją wyroku. Jeszcze się taki odważny minister sprawiedliwości w expose premier Szydło nie narodził, która zamierza najwidoczniej pod wpływem antka socjopaty który nie tylko ma gadane, ale jeszcze i poparcie psychopatów żydowskich w Ameryce, którzy obiecali ministrami upokorzyć Polskę, jeśli naród polski miliardów kontrybucji nie wypłaci. Odciągnąć uwagę obywateli RP od prywatyzacji lasów polskich, przez trockistowskich korowców, Kaczyńskiego, Macierewicza, Nańskiego, Borusewicza, Michnika i tym podobne. Sektora energetyki, wodociągów jeszcze tu i tam, nieprzeatakowanych, niezagarniętych przez sitwę i mafię, która zabija w Polsce generałów policji i wojska na równi z kapłanami Jezusa Chrystusa, księżmi kościoła katolickiego. Dla postrachu pożyjemy w cywilu, bezpartyjni. Zobaczymy się na kolejnej wystawie Sztuk Pięknych. Na kwiecień 2016 roku otrzymałem ze wspólnoty katolickiego laikatu i księży diecezji Augsburg serdeczne zaproszenie dzielę się ze wszystkimi w Niemczech Polakami do uczestnictwa w trzydniowym kongresie radość we wierze, który mieć będzie miejsce między innymi na zamku w Aschaffenburg oraz w hali na zamku w dniach od 20 do 24 kwietnia z przyszłego roku. Organizatorem kongresu jest szacowne grono urodzonych ludzi. Forum Niemieckich Katolików prowadzący profesor, doktor Hubert Gindert przypomina na czas o dokonaniu zgłoszeń. A bardzo to ważne i potrzebne przypomnienie także i z tego względu, że w Aschaffenburg nie ma aż tyle miejsc noslegowych, co dajmy na to w targowym Frankfurcie. Bardzo ważna i potrzebna to impreza w życiu katolików i Niemców, a także w życiu Polaka na politycznej emigracji w Niemczech. Szczególnym powodem do uczestnictwa w kongresie dla mnie osobiście jest okazja do publicznej rehabilitacji osoby obrzydliwie pomówionej nie tak dawno w Kościele Świętym o rzeczy niebywałe przez wrogie kościołowi świętemu dywersyjne kręgi paramasońskie które symbolizuje ciągle jeszcze obecny we Frankfurcie na milionowej kasie karitasu wujek oszusta Hochstaplera który, nie napisawszy sam doktoratu, aby miał się możność owocem pracy swojej chlubić, robił, wyobraź sobie, przyjacielu, drogi słuchaczu, na państwowej posadzie, za zastępcę Merkel, bo tak go dopuściła, pozwoliła złoczyńcy bezkarnie. Bez najmniejszej odrobiny wstydu, którego nie miała. I nie ma w polityce tak samo, jak sama nie ma sobie nic do zarzucenia osoba, skoro nie miała i nie ma nic do gadania, poza preambułami, Gdyż robi zwyczajnie z dnia na dzień to, co jej akurat z góry wskażą do zrobienia. Na szczęście dla bliźnich moich nie miałem, jak ty także, po kim odziedziczyć cech niemiłego człowieka zawziętości, nienawiści do obcych nienasycenia brzucha i kasy własnej i tak dalej nie rozpisuję się dlatego także w szczegółach na temat księdza dziekana Frankfurtu czy okoliczności nabywania i sprzedawania nieruchomości przez Caritas chciałbym tylko ażebyś wiedział dlaczego nie biorę od czasu odejścia księdza biskupa i profesora, udziału z innymi w dorocznej pielgrzymce w dzień świętego Bartłomieja, kiedy grzmią tak dzwony, jak na początku do kościoła myjnie nazywanego przez wielu niewtajemniczonych katedrą we Frankfurcie. Albowiem nie zasiada w tym kościele biskup Frankfurtu, ani biskup miejsca. Po tym, jak zamienił ten niewłaściwy ksiądz, niewidujący się ze sutanną, ani mszą po łacinie, Złoczyńca z koroną barona napoleońskiego w rodzie, świątynią Pana Boga naszego, Dom Boży, w miejsce karczemnych awantur antykatolickich, wzbudzania żydowskiej zaiste zawiści, lumpem proletariatu, bałut, w sercach ludzkich neokatechumenatu na podstawie fałszywych oskarżeń obciążających księdza biskupa rozsiewanych przez wolne mularstwo nie dla zbudowania maluczkich nie na chwałę Boga przypomnę Krótko w tym miejscu o sprawie słowami organizatora. Cytuję przewodniczącego profesora. Jesteśmy świadomi, że zaproszeniem biskupa Tebars van Elst wywołamy sprzeciw. To nie powinno nas zastraszyć. Jako delegat papieski do spraw nowej ewangelizacji jest biskup Tebarc van Elst właściwym człowiekiem dla przewidzianego tematu. Mamy nadzieję, że przyjaciele biskupa Tebarc van Elst w diecezji Limburg dadzą dowód swojej solidarności udziałem w kongresie. Jeżeli uczestnictwo w całości kongresu nie byłoby możliwe, to prezentacja ta w niedzielę 24 kwietnia 2016, kiedy biskup będzie przemawiał, będzie szczególnego znaczenia. Koniec przytoczenia. Natomiast plik zlikwidowany przez ruskich Żydów na Glorii TV przeniosłem w inne miejsce. Tu link można kliknąć, przejść, przeczytać. Z rozszerzeniami na stronę internetową i fotki oraz PDF. Dziękuję Państwu za zainteresowanie. Tam było ponad 500 kliknięć w ciągu paru pierwszych godzin i, i, i wyłączyli, zrzucili. Tu kliknij, ściągnij, podaj dalej, bezpiecznie. A przebywając w gościnie u sekciarzy, wynosił się nad obecnych niczym Szymon Mak. Chociaż zasiadał przed nimi na fotelu, bo powiadał tak, przytaczam, mówimy się dzisiaj o tę łaskę, o łaskę, Różnorodności pojednanej w panu, czyli w słudze Jahwe. Koniec przytoczenia. Należy wyjaśnić, że mówiąc o sobie jako jednym papieżu dla wszystkich sekciarzy, użył pojęcia właściwie zbitki językowej sługa Jahwe którą uznajemy z punktu widzenia językoznawstwa za neogolizm w języku kazuistyki katolickiej. Powiadam Ci za prawdę, nagłą prawdę, jeszcze chyba żaden bergonią nie odważył się sponiewierać imienia Pana Boga naszego Jezusa Chrystusa ani w piamącie, ani w Patagonii, anachronicznym przezwiskiem sługa Jahwe, bo słowo Jahwe na oznaczenie niewyobrażalnego wyszło w Nowym Testamencie z użytku. Po wcieleniu się słowa starotestamentowego w ciało, Syna Człowieczego! Drogą preambuły Panie Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny Poeta Polski zgłasza na koniec nieśmiało problem, który mają do Ciebie wołamy, Wszechmogący i miłosierny. Miej litość nad sobą. Dosyć wycierpiałeś. Zrób coś z tym problemem. Zadbaj, proszę, o swoje, a także o siebie. Z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski i jeszcze Żygnając się z Państwem melodią znanej piosenki lubianej, jak długo na Wawelu Mokietka Gniecielech, życzymy organizatorom Kongresu udanych obrad. Rzeznością i wiarą w Pana Jezusa, w Boga, w Trójcy Przenajświętszej, jedynego. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Z Panem Bogiem.